zaprzątał ludzkie umysły od praktycznie zawsze, odkąd tylko ludzie zrozumieli, że możliwe jest się wznieść przez tworza. Zresztą bardzo wiele pracy zostało w niego włożonego, zanim jeszcze fizycznie stało się to możliwe. Sam Konstantin Ciołkowski, wielki wizjoner i uczony, opracował zasadę tak zwanego pociągu rakietowego, czyli wielostopniowych rakiet, w czasach, kiedy jeszcze nie potrafiliśmy dobrze wznieść się w powietrze. Wierzył, że kiedyś nadejdą chwile, kiedy technologia pozwoli na opracowanie materiałów i urządzeń, które pozwolą człowiekowi polecieć w kosmos. I tak się rzeczywiście stało, a dzisiejsza moja prelekcja dotyczyć będzie pierwszego razu. Pierwszego razu, a konkretnie bardzo wielu pierwszych razów. Jeżeli ktoś by spytał Was, kto pierwszy poleciał w kosmos, to prawdopodobnie odpowiedź będzie brzmiała Rosjanie. Rosjanie rzeczywiście zrobili mnóstwo pierwszych rzeczy. Wysłali pierwszego sztucznego satelitę na orbitę, pierwszego psa, pierwszego człowieka, pierwszą kobietę, pierwszą stację kosmiczną, ale to nie jest prawda. Pierwszy raz kosmos zdobyli Niemcy i miało to miejsce 20 czerwca 1944 roku, kiedy rakieta typu A4, nam lepiej znana jako rakieta V2, której głównym projektantem był szturman SS Werner von Braun, niemiecki arystokrata, naukowiec i wizjoner. On właśnie był szefem programu balistycznego Trzeciej Rzeszy i to on nadzorował testy, które prowadzone były w Penemünde na wyspie Uznam. W czerwcu 1944 roku egzemplarz o nazwie kodowej MW 18014 poleciał w kosmos. MW oznacza Mittelwerk. Była to nazwa fabryki pocisków V2 w górach Harcu gdzie wytwarzano te latające bomby, które zabiły całą masę ludzi w Londynie, w Antwerpii, w okupowanej Francji i w jeszcze wielu innych miejscach. Tymczasem MW-18014 była pierwszym historycznym pojazdem wysłanym przez człowieka w kosmos. Wzniosła się na wysokość 176 km lotem balistycznym i <śmiech> spadła na ziemię. Był to lot suborbitalny. Wtedy nawet tak na dobrą sprawę nikt w ekipie von Brauna nie zwrócił za bardzo na to uwagi. 176 km to było oczywiście dużo, ale bardziej przejmowano się innymi rakietami, m.in. V4, która doleciała do termosfery. Nie było zresztą magii kosmosu, dlatego że to, co uznajemy teraz za kosmos, jego granica, linia Karmana, ustanowiona na wysokości 100 km została ustanowiona dopiero po wojnie. Niemcy więc, tak na dobrą sprawę, mogli Wiedzieć albo nie wiedzieć, że polecieli w kosmos. Werner <śmiech> von Braun wiedział o tym z pewnością, bo kiedy okazało się, że zbliża się front wschodni, zebrał swoich kolegów, zebrał swoje materiały i ruszył na zachód, oddał się w ręce Amerykanom. Został przez nich przejęty, ale ponieważ jako nazista nie mógł trafić do Stanów Zjednoczonych e, i trzeba było specjalnej operacji nazywanej spinacz, paperclip, była to operacja Centralnej Agencji Wywiadowczej na tyle tajna, że nawet ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych nie wiedział o tym, że Werner von Braun został przerzucony do Stanów Zjednoczonych. I tam Werner von Braun zaczął pracę nad amerykańskim programem lotów kosmicznych. Tymczasem część naukowców, część materiałów, ale także gotowe egzemplarze rakiety A4 trafiły w ręce Rosjan. Na tej podstawie Rosjanie również w Związku Radzieckim tuż po wojnie zaczęli swoje własne prace nad lotami w kosmos. Szefem radzieckiego programu lotów kosmicznych był Siergiej Koroliow. Funkcja, którą pełnił była tak tajna, że nawet jego własna matka nie miała pojęcia o tym, co Siergiej robi w pracy. Dopiero po jego śmierci, kiedy pochowano go w murze Kremla, ujawniono światu rolę, jaką odegrał w rosyjskim, w radzieckim programie kosmicznym. Trzeba powiedzieć otwarcie, że nazistowskim badaniom nad bronią balistyczną zawdzięczają swoje sukcesy zarówno Rosjanie, jak i Amerykanie. Ci drudzy mieli von Brauna, który zaprojektował potem rakietę Saturn V, która zaniosła ludzi na księżyc. Ale o tym będzie trochę później. Ale już w październiku 1946 roku miała miejsce kolejna z pierwszych rzeczy, jakie zdarzyły się. I było to pierwsze zdjęcie satelitarne, pierwsze zdjęcie wykonane z kosmosu. Wykonał je pocisk V2 o numerze 13. Był to amerykański numer, e, zgodnie z serią, przejętych przez Amerykanów z przejętego sprzętu, wystrzelony został 24 października 1946 roku z poligonu rakietowego White Sands Missile Range w Nowym Meksyku. I wykonał pierwsze w historii zdjęcie satelitarne Ziemi. Poleciał na wysokość 105 km. Zdjęcia wykonane zostały na tej właśnie wysokości na 35-milimetrowym aparacie umieszczonym na pokładzie rakiety. Wykonano kilkanaście klatek, kilkadziesiąt chyba wręcz nawet, co półtorej sekundy. Następnie rakieta spadła na ziemię, lot trwał tylko kilka minut. Był to tak jak w przypadku MW 18014, lot suborbitalny. Uderzyła o powierzchnię ziemi z prędkością 150 metrów na sekundę. Kamera Aparat uległ zniszczeniu, ale na szczęście film, który zabezpieczony był stalową kasetą, przetrwał. Eee, natomiast <śmiech> wcześniej najwyższe, m, najwyżej zrobione zdjęcia satelitarne no nie satelitarne jeszcze wtedy, ale zdjęcia powietrzne Ziemi pochodziły z balonu stratosferycznego z 1935 roku, robione na wysokości 22 km. Widać więc wyraźnie, jaką ogromną różnicę stanowiła właśnie technika przejęta od nazistów. Na zdjęciach widać bardzo wyraźnie planetę z krzywizną powierzchni na tle czarnej przestrzeni. Technika fotograficzna tamtego czasu nie pozwoliła na zarejestrowanie gwiazd. Przewijamy do przodu o 10 lat. <śmum> tak, tyle było potrzeba, żeby wysłać pierwszy obiekt na orbitę. Czym różnią się loty suborbitalne? Loty suborbitalne mogą latać wysoko, ale są to loty, których obiekty nie osiągają odpowiedniej prędkości prędkości orbitalnej pozwalającej im nie spaść na Ziemię. Taki obiekt wysłano dopiero w 1957 roku. Dokonali tego Rosjanie. Nazywał się Sputnik 1. Sputnik w zasadzie prostiejszy sputnik najprostszy satelita. Sputnik sam siebie oznacza także towarzysza podróży. Wystrzelony on został 4 października 1957 roku. O godzinie niec pełna 19.30. Był to dobry czas, bo trwał właśnie międzynarodowy rok geofizyczny i wyniesienie spódnika było jednym z planów. Rzadko mówi się o tym, że pierwotnie tak naprawdę polecieć miał inny satelita, ten który stał się Sputnikiem 2, wyposażony w całą masę przyrządów geofizycznych i różnych innych urządzeń, ale nie był gotowy. W związku z tym wysłano nie bójmy się tego powiedzieć, coś sporo skromniejszego. Sputnik był kulą, która miała niespełna 60 cm średnicy i miała cztery długie druty anteny. Był hermetyczny i wypełniony gazem, a ciśnienie azotem konkretnie, a ciśnienie azotu było monitorowane, co pozwoliłoby sprawdzić, gdyby sputnik zderzył się z czymś w przestrzeni. Przewidywano możliwość zderzenia z meteoroidem. Do niczego takiego nie doszło. Anteny, druciane anteny miały od 2,5 do niespełna 3 metrów. Na podstawie tego, jak zachowywał się na orbicie, udało się po raz pierwszy w historii zmierzyć gęstość górnej warstwy atmosfery oraz udało się uzyskać informację o tym, w jaki sposób rozprzestrzeniają się sygnały radiowe w jonosferze. Ponieważ Sputnik przez cały czas swojego lotu, bądź powiedzmy przez jego większość, nadawał sygnał radiowy, 3 piknięcia na sekundę na falach 25 tysięcznych oraz 42 tysięczne MHz. Są to fale odpowiednio długości 15 i 7,5 m. Przesyłano w ten sposób na Ziemię temperaturę statku na zewnątrz oraz wewnątrz. Statek spędził w atmosferze. Czas do 4 stycznia 1958 roku, kiedy to spadł i spłonął. I nie było trzeba czekać już tak długo na kolejny, pierwszy, czyli na pierwszego człowieka w kosmosie. Kim był pierwszy człowiek w kosmosie? Mam wrażenie, że wiedzą wszyscy. Był to Juri Aleksijewicz Gagarin. Eee, człowiek radziecki, lotnik wojskowy, <śm> Dobry towarzysz, który poleciał w kosmos 12 kwietnia 1961 roku w statku Wostok 1. Inną jego nazwą było Sputnik 11. Wostok 1 była to kulista, metalowa trumna zakręcona, zaspawana na głucho. Wystrzelona została z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie. o godzinie szóstej rano czasu uniwersalnego. W Moskwie była siódma. Lot ten nie był jakoś szczególnie zapowiadany, ani szczególnie ogłaszany, ponieważ Rosjanie do samego końca nie wiedzieli, czy się uda. Dopiero kiedy Jurij Gagarin znajdował się w kosmosie, podano do publicznej wiadomości informację, że Związek Radziecki wysłał w przestrzeń pierwszego kosmonauty. Lot ten trwał 108 minut i Juri Gagarin był w zasadzie pasażerem. Nie robił nic. Jego pulpit zabezpieczony był przed interakcją z pilotem, a cały lot Wostoka sterowany był z ziemi przez e, centrum kontroli lotów. Usunięto także instalację, która mm, znajdowała się w większości radzieckich pojazdów kosmicznych, służącą do samolikwidacji. Słynny motyw autodestrukcji pojazdu kosmicznego, statku podwodnego bądź jakichkolwiek innych urządzeń znany z filmów dla dzieci, z filmów sensacyjnych, gier komputerowych i filmów science fiction nie jest tak na dobrą sprawę nieuzasadniony. Mianowicie Rosjanie bardzo bali się, co stanie się, kiedy ich sprzęt spadnie gdzieś, gdzie nie powinien, np. Na, na terytorium Chin. Dlatego Wszystkie te sprzęty wyposażane były właśnie w mechanizm autodestrukcji na wypadek, gdyby poszło coś nie tak. Jurij Gagarin spędził w kosmosie trochę ponad półtorej godziny, a wchodząc z powrotem do atmosfery gwizdał, gwizdał pieśń Szostakowicza zatytułowaną Ojczyzna słyszy. O tym, że ojczyzna słyszy, Ojczyzna wie, kiedy jej syn leci w niebo. Miał, e, nie miał, lądował na spadochronach po katapultowaniu się, ale fakt ten był przez wiele lat ukrywany, dlatego że Związek Radziecki bał się, że jeżeli przyznają się do tego, że Gagarin się katapultował, to międzynarodowa, Międzynarodowe Stowarzyszenie Przestrzeni Kosmicznej nie uzna tego loktu. Dlatego tak, a nie inaczej, przekazano informacje. Zresztą statki Wostok generalnie, rzecz biorąc, kończyły swoje e, wszystkie misje praktycznie właśnie katapultowaniem się pilotów. One nie były za bardzo przystosowane do tego, żeby porządnie przyziemiać. Nie oszukujmy się, zresztą aż do czasów Sojuza w ogóle sprzęt radziecki niespecjalnie nadawał się do przyziemiania. Nie trzeba było czekać długo, bo dwa lata i w czerwcu 1963 roku. Tym razem pierwsza. Pierwsza kobieta w kosmosie. Walentina Tierieszkowa w pojeździe Wostok 6, oznaczenie kodowe Czajka. Pierwszy lot kosmiczny kobiety i na bardzo wiele lat ostatni. Bo następna kobieta, która poleciała w kosmos, zrobiła to dopiero na początku lat 80 w amerykańskim programie samolotów kosmicznych, wahadłowców. A kolejna Rosjanka musiała czekać aż do połowy lat 80., żeby powtórzyć wyczyn Tierszkowej. Lot Wostoka 6, który odbył się od 16 do 19 czerwca 1963 roku, był o tyle ciekawy, że był częścią lotu wielopojazdowego. Nie był to pierwszy lot wielopojazdowy, dlatego, że pierwszy lot wielopojazdowy miał, w misji, miał miejsce w misji statków Wostok-3 i Wostok-4. Misja ta odbyła się w sierpniu 1962 roku. <śmiech> Natomiast jest on o tyle ciekawy, że Wostokiem-5 kierował, pilotował Walerij Bykowski. I <śmiech> Misja jego równocześnie z misją e, Tiereszkowej trwała <coughs> 4 dni, 23 godziny z drobnymi. I jest to aż do dzisiaj najdłuższy lot samodzielny statku kosmicznego z jednoosobową załogą. Zdarzały się loty dłuższe. E, rekord lotu dwuosobowej załogi ustanowili astronauci w programie Gemini zdarza się, że obecnie kosmonauci latają w kosmos na 5-6 miesięcy był przypadek Waleriego Polakowa który spędził w kosmosie półtora roku, ale jednoosobowy samodzielny lot statku kosmicznego to był Walery Bykowski w 1963 roku prawie pięć dób. Walentyna Tierszkowa, podobnie jak jej e, wcześniejszy, starszy, starzem kolega Gagarin również katapultowała się. E, miała trochę peka przy katapultowaniu, <śmiech> ponieważ wiatr był dosyć silny. E, prawie wpadła do jeziora. Trochę ją ocaliło to, że zaczepiła się o gałęzie, ale trochę jej to nie ocaliło, ponieważ miała problemy z wypięciem się z uprzęży od spadochronu i rozkrwawiła sobie nos, uderzając się w czasie szamotaniny. <śmiech> Co mamy dalej? Walentyna Tyrieszkowa, pierwsza kobieta, pierwszy lot wieloosobowy. Pierwszy w historii wieloosobowy lot kosmiczny miał miejsce w misji WOSCHOT 1. WOSCHOT jako konstrukcja, Reklamowany był jako całkiem nowy, nowoczesny, zupełnie przerobiony statek kosmiczny w stosunku do poprzedniej generacji Wostoków, co było oczywiście bzdurą, bo Woschody były po prostu trochę przemeblowanymi Wostokami. Były to takie same latające metalowe trumny. Pierwszym, pierwszą załogą, która poleciała w kosmos wspólnie, była trójka Ludzi. Władimir Komarow, Konstantin Fijokistow i Boris Jegorow. Zrobili oni 16 okrążeń Ziemi. Misja ta trwała nieco ponad dobę. Nieco ponad kwadrans dłużej niż dobę. I miała miejsce w październiku 64 roku. Zaczęła się 12, skończyła się 13. Kosmonauci Przede wszystkim latali bez skafandrów próżniowych. Nie było miejsca, żeby ubrać ich w skafandry. Nie było możliwości, żeby zainstalować w pojeździe systemy podtrzymywania życia. Przypominam Wam, że Woschod 1, w którym ta trójka leciała, to był de facto taki sam Wostok, w jakim leciał wcześniej Gagarin, w jakim leciała Tyreszkowa i Bykowski. Tam ci siedzieli pojedynczo, a tutaj nagle trzech ludzi. Ubrano ich więc tak zwane kombinezony pokładowe. Wyglądało to trochę jak dresy. Było na pewno wygodne, ale gdyby cokolwiek stało się z poszyciem, no to możemy się domyśleć, co stałoby się z załogą. Ciekawostką było to, że generalnie rzecz biorąc, Komarow oczywiście był kosmonautą, jak najbardziej. Natomiast oprócz niego w kosmos poleciał inżynier, Fieokistow. i jest to prawdopodobnie do dzisiaj jedyny konstruktor statków kosmicznych, który sam w jednym z nich poleciał w kosmos oraz Jegorow, który był lekarzem. Dowiodło to, że można wysyłać w kosmos badaczy, że nie musimy polegać tylko na wyspecjalizowanych kosmicznych pilotach, ale że można wysłać w kosmos naukowców. To było bardzo ważne z punktu widzenia zastosowania lotów kosmicznych w praktyce. Bo w końcu, jaki jest sens wysyłać ludzi? Propagandowy, ale jak długo można tylko tym żyć? Program Wschód miał pierwotnie być dużo dłuższy, ale skasowano go po drugim locie. Natomiast Wschód 2 był konstrukcją wyjątkową i misją wyjątkową. Miał miejsce w kolejnym roku a Konkretnie wystartował 18 marca 1965 roku. Na jego pokładzie znajdowali się Paweł Białajew, który był dowódcą, pilotem woschoda oraz Aleksiej Leonow. Aleksiej Leonow, który stał się pierwszym człowiekiem, który odbył spacer kosmiczny. Rosjanie bardzo się śpieszyli, żeby ten lot wykonać bo bali się, że ubiegną ich Amerykanie Amerykanie rzeczywiście przeprowadzili w tym samym roku pierwszy spacer kosmiczny ale było to w czerwcu podczas lotu Gemini 4 i Amerykaninem, który jako pierwszy wyszedł z przestrzeń kosmiczną był Edward White tymczasem Aleksiej Leonow żeby dokonać tego wyczynu Woschoda wyposażono w rozsuwaną, jakby nadmuchiwaną, brezentową śluzę. Wymagała ona otwarcia w przestrzeni kosmicznej, wejścia do niej, zahermetyzowania włazu. Białajew w tym czasie siedział w środku, w kabinie również w kombinezonie próżniowym. Fakt, że poleciało ludzi dwóch, a nie trzech, pozwolił wyposażyć ich w kombinezony, Leonow natomiast wszedł do śluzy, następnie otworzył ją i wyszedł na zewnątrz. Eee, mówi się, że spacer trwał około kwadransa, z czego większość tego czasu Leonow próbował nie umrzeć. De facto spacer trwał nieco ponad 12 minut. Leonow przywiązany był sztywnym przewodem eee, do, do statku, do śluzy <coughs> sprowadowało to ta jego sztywność e, bardzo dużą trudność w e, utrzymywaniu się w przestrzeni. Nie był w stanie e, utrzymać stabilnej pozycji. <coughs> Trzymał w ręku kamerę, filmował przebieg spaceru. Zresztą był on przekazywany na ziemię. Natomiast e, <coughs> była jeszcze jedna rzecz, której wcześniej nie przetestowano. Nie oszukujmy się też, że nie bardzo była możliwość przetestować ją. Natomiast okazało się, że skafander Leonowa w próżni, w sytuacji braku ciśnienia bardzo mocno zwiększył swoje rozmiary. Nadał się. I w związku z tym Aleksiej Leonow nie był w stanie wejść z powrotem do śluzy, dostać się z powrotem do statku. Próbował początkowo e, miał Wsunąć się do niej nogami ze względu na ten sztywny kabel, który utrudniał mu poruszanie się, zrobił to głową i następnie utknął. Wypełnił całe wnętrze w śluzy i nie był w stanie obrócić się tak, żeby dostać się do statku. W związku z tym rozhermetyzował skafander, zmniejszył jego ciśnienie. Skafander zapadł się i jemu się udało obrócić w śluzie. W ogóle średnica, samego sam prześwit tego brezentowego korytarza miał e, zaledwie metr. I po obróceniu udało mu się e, nogami do przodu dostać się do kabiny. Było to konieczne, ponieważ w kabinie nie był w stanie inaczej się obrócić. Musiał zrobić to nogami do przodu, żeby móc z powrotem usiąść wysiłek był tak duży, że Leonow dostał w trakcie tej operacji udaru cieplnego i zaczął się dusić. Sytuacja była na tyle krytyczna, że nie upewnił się nawet, że śluza jest zahermetyzowana, Otworzył przy przyłbicę przy otwartym włazie wewnątrz pojazdu. Nie, nie koniec na tym. Zresztą okazało się, że e, po zamknięciu włazu we wnętrzu statku bardzo raptownie wzrosło ciśnienie tlenu. Był to e, błąd polegający na tym, że niechcący został otwarty zawór łączący jego skafander ze statkiem. Spowodowało to zwiększenie ciśnienia i dopływ tlenu. Dlaczego ta sytuacja mogła być niebezpieczna? Dlatego, że e, tlenowa atmosfera przy najmniejszym zwarciu, przy najmniejszej iskrze groziła pożarem w ten sam sposób zginęła załoga Apollo 1 w czasie testów, kiedy pracując w atmosferze tlenowej o obniżonym ciśnieniu e, ulegli e, zginęli w pożarze który trwał kilkadziesiąt sekund i nie było żadnej szansy otworzyć ich, wydostać ich, nic dla nich zrobić żeby na tym był koniec, to już byłoby dobrze natomiast e, okazało się, że Woschod 2 miał jeszcze problemy przy lądowaniu. Pierwszy raz wykonano procedurę lądowania ręcznego na podejściu. Białajew posadził lądownik, ale znajdowali się poza strefą łączności z ziemią i przez 4 godziny nie było w ogóle wiadomo, co się z nimi stało. Dopiero po 4 godzinach śmigłowiec ratowniczy Operator ze śmigłowca dostrzegł spadochron w tajdze na północnym Uralu. Natomiast tak czy siak kosmonauci musieli spędzić trzy dni na mrozie w bardzo trudnych warunkach zanim ostatecznie dotarła do nich pomoc. Program Wschód miał być kontynuowany miał być między innymi w ramach jego przeprowadzony pierwszy dwuosobowy lot wyłącznie żeński. Został jednak skasowany. Na jego miejsce stworzony został program Sojuz-1. Sojuz-1, który... Przepraszam, program Sojuz. Sojuz-1, jego pierwsza misja wystartowała w kosmos w 67 roku i do dzisiaj kolejne generacje Sojuzów służą lotom w kosmos. Był taki okres, że poza Sojuzami i chińskimi Shenzhou, które de facto są chińską kopią sojuzów, w kosmos nie latało nic. Bardzo długo Międzynarodowa Stacja Kosmiczna utrzymywana była tylko i wyłącznie ruchem właśnie rosyjskich statków, konkretnie między rokiem 2011 a 2020, kiedy to w kosmos po raz pierwszy poleciały prywatne statki kosmiczne z firmy SpaceX. Ale to nie o tym, bo Sojuz 1 był statkiem nowym, nowej generacji. Bardzo ciekawą, bardzo dobrą konstrukcją, która w bardzo wielu odmianach latała w kosmos i tych lotów wykonano kilkaset. Ważna jest jednak ta pierwsza misja z tego powodu, że był to pierwszy raz, kiedy kosmonauta zginął w trakcie misji. Pilotem Sojuza 1 był Władimir Komarow, weteran, człowiek, który leciał już wcześniej w locie Woschoda-1, w pierwszym w historii świata locie wieloosobowym. E, zgłosił się do tej misji, ponieważ e, propozycje kandydatów było dwóch, on albo Gagarin. E, misja pierwotnie miała odbyć się później. Natomiast były naciski z Moskwy, żeby zrobić ją wcześniej, żeby pośpieszyć się, żeby <coughs> zrobić dużo różnych rzeczy. Pierwotnie też Sojus-1 miał być częścią większej misji, ponieważ razem z nim miano wystrzelić w kosmos Sojus-2, który miał się z nim połączyć, a następnie miano dokonać wymiany załogi. Komarow zdawał sobie sprawę z tego, że konstrukcja nie jest dopracowana i Wiedział, że jeżeli nie on, to poleci Gagarin. Zdecydował się na przyjęcie tej desygnaty, poleciał w kosmos i przeżył tam całą masę problemów. Pierwszym problemem było to, że w sojuszu nie rozłożył się jeden z paneli słonecznych, co po pierwsze zasłaniał czujniki orientacji i sprawiło to, że statek nie mógł się ustawić w odpowiedniej pozycji. Po drugie zabrakło zasilania. Zepsuty wysokościomierz sprawił, że był problem z kontrolą lotu. Ostatecznie, kiedy już było wiadomo, że wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo źle, sam start Sojusa dwa wstrzymano dosyć szybko, ale nie było jeszcze zgody na to, żeby sprowadzić Komarowa na ziemię. Ponad dobę trwał sam jego lot, konkretnie 26 godzin z drobnymi, prawie 27. Kiedy pozwolono mu wreszcie lądować, ujawniła się jeszcze jedna usterka, zaniedbanie, błąd ludzki albo brakorówstwo, możemy nazwać to dowolny sposób. Mianowicie projektanci Sojuza w ostatniej chwili doszli do wniosku, że należy zwiększyć spadochrony że te, które były zaprojektowane mają zbyt małą powierzchnię ale nie przeprojektowano pojemnika, w którym spadochrony znajdowały się w czasie lotu i żeby zwiększyć, zmniej... Przepraszam, żeby zmieścić te większe spadochrony ubito je w pojemniku sprawiło to, że spadochrony się nie otworzyły sonda nie była w stanie wyciągnąć w głównej czaszy Władimir Komarow w kapsule Sujuza 1 uderzył o Ziemię z prędkością, która sprawiła, że z ciała kosmonauty niewiele zostało. 50 metrów na sekundę w momencie przyziemienia kapsuła spłonęła. Mówi się, że porównywalna do tej katastrofy byłaby siła uderzenia meteorytu o masie niespełna 3 ton. To był ogromny cios nie tylko dla radzieckiego programu załogowego, ale w ogóle dla całej światowej kosmonautyki. Ponieważ wtedy pierwszy raz rzeczywiście ktoś w kosmosie poniósł śmierć. nie tak, że wcześniej nie zdarzały się takie wypadki. Ludzie ginęli przy startach rakiet już wcześniej. Jeszcze w czasie startów rakiet A4 zdarzyły się śmiertelne wypadki na polach startowych. Natomiast to, to był szok poleciał i nie wrócił. Wstrzymano loty na kilkanaście miesięcy i potem wysyłano sojuzy bezzałogowo, przymierzano się do tego i dopiero w 1969 roku miał miejsce kolejny przełom. Pierwsze dokowanie na orbicie z wymianą załogi. Rosjanie byli pierwsi, zrobili to też inaczej. Amerykanie dokonali dokołowania na orbicie, z użyciem statków Gemini, ale dokowali do obiektu niezałogowego, do członu rakietowego Agena. Było to trochę co innego. Sojuz 4 i Sojuz 5. Dwa statki, które wystartowały wspólnie. <śmiech> Pilotem Sojuza 5 był Borys Wołynow, a w skład jego załogi wchodzili Aleksiej Jelisejew i Ewgenij Chrunow. Czwórką pilotował e, Szatałow. Statki spotkały się na orbicie 16 stycznia 1969 roku. Jelisejew i Chrunow przeszli do przedziału orbitalnego, ponieważ inaczej niż w wostokach, w Wschodach. W statkach Merkury i Gemini w sojuzach są dwa przedziały, które można oddzielić od siebie. Lądownik, przedział załogowy, taki dzwony jakby, oraz kulisty przedział orbitalny. Wołynow Bołynow zamknięty w lądowniku pilotował statkiem, zbliżył się, zadokował do czwórki Szatałowa, Jelisejew I, i Chrunow przebrali się w skafandry. Mieli filmować całą operację, ale jeden z nich miał problemy z pow przewodami e, powietrznymi. I e, Drugi odłożył kamerę na poszycie, a następnie już nigdy po nią nie sięgnął. Nie ma więc w zasadzie żadnych materiałów filmowych z tego wydarzenia. E, za pomocą relingów zamocowanych na systemie dokowania Jelisje, i Chrunow przeszli do czwórki, a następnie wylądowali. <śmiech> Szatałow sprowadził e, czwórkę na Ziemię. W tym czasie Rosjanie ogłosili powstanie pierwszej w historii stacji kosmicznej. Pierwszego w historii orbitalnego laboratorium kosmicznego, jak to określili o czterech pomieszczeniach. <śmiech> Amerykanie odnieśli się bardzo y, sceptycznie do tego, stwierdzając, że to żadna stacja, bo to mała, a poza tym nie liczy się, bo przejście było spacerem kosmicznym. Amerykanie przymierzali się już wtedy do dokonania y, dokowania z wymianą załogi w y, systemach Apollo, gdzie astronauci przechodzili z samego modułu dowodzenia statku Apollo do lądownika księżycowego. Rosjanie ubiegli ich, więc Amerykanie byli trochę rozgoryczeni jak na razie jeden punkt dla Niemców, jeden punkt dla Amerykanów, którzy niemiecką rakietą zrobili zdjęcia oraz policzmy pierwszy satelita, pierwszy człowiek, pierwsza kobieta, pierwszy lot wieloosobowy, pierwszy spacer kosmiczny, pierwsza śmierć w misji. Trudno to policzyć za sukces oraz pierwsze dokowanie z wymianą załogi. Rosjanie wygrywali. Rosjanie absolutnie rządzili. Dokowanie sojuzów było krokiem ku stworzeniu systemu stacji kosmicznych, nad którymi pracowali już w tamtych czasach. Opracowywano dwa systemy. Wojskowy AUMAS, e, tak zwany OPS, Orbital Naya, Naya, Stancyja, oraz SALUT, czyli stację DOS, Długowiem, Evremien, Naya, Orbital, Naya, Stancyja. Tymczasem e, Prezydent Kennedy, jeszcze wtedy żywy, powiedział, że przed końcem tej dekady Amerykanie wylądują na Księżycu. I rzeczywiście w 1969 roku, trochę tak jakby ostatni gwizdek, 16 lipca wystartowała rakieta Saturn V, na szczycie której znajdował się pojazd kosmiczny Apollo 11. Jednym z głównych projektantów Saturna 5 był znany nam już bardzo dobrze z początku tej opowieści. Obecnie już nie sturmbann SS, ale po prostu Werner von Braun, szanowany amerykański naukowiec i szef amerykańskiego programu kosmicznego. Nie da się jednak ukryć, że do tamtego momentu informacja o tym, kim von Braun był w rzeczywistości, przeniknęła do opinii publicznej co zaowocowało m.in. pewnym incydentem na konferencji prasowej poświęconej właśnie w przedstawieniu programu lotów w kosmos, kiedy jeden z dziennikarzy zapytał panie von Braun, jaką mamy gwarancję, że pańska rakieta trafi w Księżyc, a nie ponownie w Londyn? Mimo tego <ścoughs> sceptycyzmu 20 lipca 1969 roku, trochę ponad kwadrans po godzinie ósmej wieczorem czasu uniwersalnego, lądownik Apollo 11 przyziemił na Srebrnym Globie. Załogę Apollo 11 stanowili dowódca Neil Armstrong oraz dwaj załoganci, Buzz Aldrin, pilot lądownika księżycowego oraz Michael Collins, pilot modułu dowodzenia Apollo. Michael Collins jest też autorem słynnego zdjęcia, na którym znajdują się wszyscy ludzie, jacy w danej chwili żyli na Ziemi, z wyjątkiem Michaela Collinsa. Mianowicie sfotografował on e, Ziemię oraz znajdujący się na jej tle lądownik księżycowy odłączony od kapsuły Apollo. Tym samym Fotografując wszystkich ówcześnie żyjących ludzi, z wyjątkiem siebie, przebywającego w kapsule. Amerykanie wyszli na powierzchnię księżyca, spędzili tam 21 godzin, zabrali ze sobą ponad 20 kg kamieni, wrócili do Apollo 11 i ostatecznie po trwającej ponad 8 dni misji wodowali. 24 lipca 1969 roku. Ten fragment wyścigu wygrali. Rosjanie nie polecieli nawet nigdy w kosmos, chociaż próbowali. Stworzyli w tym celu rakietę N1 na sit która nigdy nigdzie nie poleciała. Jej osiągnięcia były z grubsza porównywalne z aktualnymi osiągnięciami statku Starship od SpaceXa, który ostatnio zniósł się na rekordową wysokość 15 metrów. <śmiech> Starship prawdopodobnie ma przed sobą przyszłość, N1 ostatecznie została skreślona. Ciekawostką jest to, że same pojazdy Sojus służące do lotów w kosmos do dzisiaj powstały pierwotnie właśnie na potrzeby programu lotu w kosmos z e, przeznaczeniem księżycowym. Miały dolecieć na księżyc i tam uwolnić lądownik, który mógłby na Srebrnym Globie wylądować, wrócić. E, ostatecznie księżycowe sojuzy nie powstały. <śmiech> Za to posłużyły. Czemu innemu? Sojuzy bowiem, a konkretnie Sojuz 11 był pierwszym pojazdem, który zadokował do stacji kosmicznej. Pierwsza stacja kosmiczna wyniesiona została w kosmos w 1971 roku. 19 kwietnia. I spędziła czas na orbicie do 11 października. Była to stacja, której desygnata w momencie startu brzmiała Salut 1. Chociaż pierwotnie miała się nazywać Zaria. Miała nawet nazwę Zaria wypisaną białą farbą na Khakim kadłubie. Ktoś się jednak zorientował, że dokładnie tak samo brzmi desygnata wywoławcza jednej ze stacji naziemnych i żeby nie doprowadzić do zamieszania, domalowano po prostu nazwę programu SALUT na kadłubie i przyjęło się nazywać ją SALUT1. Stacja SALUT1 była dosyć ciekawą konstrukcją. Był to cylindryczny obiekt o trzech jakby częściach, przedziałach o zmniejszającej się średnicy długości pełna 16 metrów i maksymalnej średnicy nieco ponad 4 metry. <śmiech> Sam kadłub opracowany został w rzeczywistości do trochę innego celu. Mianowicie pochodził on z projektu wojskowego o nazwie Aumaz. I został e, podebrany konkurencji wojskowej. Wiecie, Przemysłowe szpiegostwo między konkurującymi ze sobą biurami konstruktorskimi. Eee, cywilniacy nie mieli stacji, więc wzięli kadłup Ałmaza. Mieli za to coś, czego nie mieli wojskowi, a mianowicie napędy. Co zrobili? Rościeli Sojuza i przedział napędowo-narzędziowy Sojuza przyspawali z tyłu stacji, a Węzeł cumowniczy z przedziału mm, orbitalnego Sojuza przyspawali z przodu i wysłali drugiego Sojuza, żeby połączył się ze stacją. Ze stacją połączyła się tylko jedna misja. Pierwotnie miał być to Sojuz 10, który wystartował 22 kwietnia 71 roku, ale e, nie udało mu się połączyć trwale ze stacją zadokowano, ale mechanizm dokujący uległ awarii i nie udało się na pokład bazy wejść. W związku z tym, po 5,5 i pół godzinie wspólnego lotu, sojusz został odcumowany i wylądował. 6 czerwca wyruszyła załoga Sojuza 11. Wystartowała nad ranem 6 czerwca i na pokładzie statku byli Georgij Dobrowolski, Wiktor Pacajew. I Władysław Wołkow. Dlatego ostatniego był to drugi lot kosmiczny. Pozostali dwaj polecieli w kosmos po raz pierwszy. Przebywali na stacji 22 dni, prowadząc badania, prowadząc eksperymenty przeprowadzali badania medyczne, biologiczne, fizyczne, e, prowadzili pomiary astrofizyczne. Wykonali całą masę zdjęć Ziemi, które miały służyć radzieckiemu rolnictwu i gospodarce. Dokonywali badań spektrofotometrycznych. Testowali urządzenia bazy. I 29 czerwca podeszli do lądowania. Wieczorem czasu uniwersalnego. Statek prawidłowo przeszedł separację na orbicie, natomiast podczas tej czynności otworzył się zawór wyrównujący ciśnienie lądownika. Zawór ten powinien był otworzyć się nad ziemią, jakieś 5 km nad ziemią i wyrównać ciśnienie między wnętrzem lądownika a ciśnieniem atmosferycznym, ponieważ otworzył się w próżni na wysokości 170 km doszło do dekompresji w ciągu mniej więcej 3 minut przez otwór o średnicy 1 mm cała atmosfera lądownika została wyssana w kosmos. Yy, załoga leciała podobnie jak yy, członkowie lotu WOSCHOD-1 bez skafandrów próżniowych. Nie było na to miejsca. Yy, I od 23.16 wylądowali yy, Przyziemili bardzo ładnie, prawidłowo, bez żadnych problemów na stepie w Kazachstanie, ale Sojusz 11 wylądował z martwą załogą. Prawdopodobnie udusili się w czasie poniżej jednej minuty, zanim nastąpiła pełna dehermetyzacja statku. Jest to jedyny przypadek śmierci astronautów poza ziemską atmosferą, jaki kiedykolwiek miał Miejsce, i jest to ostatni przypadek, kiedy Rosjanie w czasie lotu kosmicznego stracili załogę. Spowodowało to gruntowną rekonstrukcję samej kapsuły, przebudowę systemów. Ze względu na wprowadzone zmiany, następne dwie generacje statków Sojus mogły wynosić na orbitę tylko dwóch kosmonautów. I do dzisiaj. Załoganci Sojuza startują i lądują ubrani w skafandry próżniowe. Takie, które pozwoliłyby Dobrowolskiemu, Pacajewowi i Wołkowowi przeżyć y, tę katastrofę. Program SALUT był poligonem do testów bardzo wielu technologii. Nie o wszystkich mówi się chętnie. Ciekawostką jest to, że na sam program SALUT składały się de facto dwa programy. SALUT, cywilny i AUMAS. W ramach programu AUMAS wysłano trzy stacje. Pierwsza z nich, AUMAS-1, nazwana e, SALUT-2, doleciała w kosmos, ale w wyniku wybuchu ostatniego członu rakiety uległa dehermetyzacji i nie nadawała się do obsadzenia załogą, więc zdeorbitowano ją, a wysłano później stację Salut 3, de facto Aumas 2. Był to rok 74. Wystrzelona została 24 czerwca. <coughs> Wysłano na nią dwie załogi, z czego tylko jednej udało się wejść na pokład. Z 3 lipca dotarła załoga w składzie Paweł Popowicz i Artuchin. I byli to pierwsi kosmonauci, którzy polecieli na radziecką stację kosmiczną i mogli po powrocie opowiedzieć o swoich doświadczeniach, ponieważ wrócili żywi. Ich koledzy, którzy polecieli na Saluta 1, nie mieli tego szczęścia. Załoga pracowała na stacji 15 dni, ustanawiając ówcześnie rekord. A sama baza była potem jeszcze 25 sierpnia, odwiedzona przez załogę Sojuza 15 w składzie Sarafonow i Diomin. Oni jednak nie dali radę zadokować do stacji. Oficjalnie oczywiście wszystko było w porządku. Misja miała na celu manewry spotkania z bazą, technik pilotowania, gdzieś tam wyszukiwanie obiektów. W kosmosie de facto tak naprawdę zajodły system dokowania. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Sama stacja Salut istniała aż do 25 stycznia kolejnego roku, kiedy to po 215 dniach weszła w atmosferę i uległa spaleniu nad oceanem spokojnym. Co było jeszcze w niej ciekawego, to to, że była to jedyna w historii gdzie baza kosmiczna, która była uzbrojona. Pod kadłubem zamocowane było działo pokładowe Nudelman NR 23 mm, Niektóre źródła twierdzą, że był to kaliber 30 mm. Wypróbowano je, kiedy na stacji nie było załogi. Wykonano strzelania trzykrotnie. Ofiarą jednego z nich padł stary satelita telekomunikacyjny, który został faktycznie rozstrzelany. Ciekawostką jest też to, że bazy Aumas różniły się trochę od baz Salut. Były nieco krótsze, miały 13 metrów, a średnica modułów w najszerszym miejscu wynosiła 4,15 metry. Czemu takie, a nie inne wymiary? Otóż stacje te były stacjami wojskowymi, ściśle tajnymi. Produkowano je w zakładach Chruniczewa w Moskwie i żeby dotrzeć na Bajkonur musiały jechać koleją. Ale żeby nie zostały dostrzeżone, zidentyfikowane i sfotografowane przez szpiegowskie satelity wrażych Stanów Zjednoczonych musiały zmieścić się w zwykłym, krytym wagonie kolejowym. I to wymusiło takie, a nie inne wymiary. Pozostajemy przy stacjach Salut, a konkretnie przy Salucie 6, który jest konstrukcją ciekawą z wielu powodów. <śmiech> Wystrzelony został w kosmos 29 września 1977 roku i pozostał na orbicie aż do 29 lipca 1982 roku. Prawie 5 pełnych lat. Była to pierwsza stacja, która miała dwa węzły cumownicze. Pomysł zresztą też podkradziony załmazów. Co to oznaczało? Oznaczało to jedną rzecz. Do tej pory... Kosmonauci całe wyposażenie, zaopatrzenie i wszystko zabierali ze sobą w pojeździe. Latając do poprzednich salutów, musieli mieć wszystko dla misji ze sobą. Kiedy okazało się, że jest drugi węzeł, można było zrobić dwie rzeczy. Wysłać bezzałogowy transportowiec z zaopatrzeniem, który mógł zacumować do wolnego portu bez konieczności odłączania saluta. Drugą natomiast ważną rzeczą było to, że można było zacumować drugiego saluta. To znaczy, że można było obsadzić bazę stałą załogą i wysłać im kogoś w odwiedziny. I w ten właśnie sposób w kosmos zaczęli latać kosmonauci i astronauci spoza Stanów Zjednoczonych i ZSRR. Mianowicie ludzie e, latający w programie tak zwanym Interkosmos, głównie obywatele państw Układu Warszawskiego. Pierwszym z nich był Czech, drugim natomiast był Polak. Pierwszy lot do stacji Salut 6 odbył się w październiku 1977 roku. Ale nie jest on dla nas aż tak interesujący. Pierwszy lot w ramach programu Interkosmos odbył się... Nieco później, w 78. Konkretnie miał miejsce w marcu 78. Mówi się, że to Mirosław Hermaszewski miał być pierwszym człowiekiem interkosmosu na pokładzie saluta i że Polska miała być trzecim państwem na świecie, które swojego obywatela w kosmos posłało. Prawdą też jest, że z jakiegoś powodu Mirosława Hermaszewskiego położono do szpitala i wycięto mu całkiem zdrowe migdałki. Jeżeli jesteście ciekawi tej historii, polecam jego książkę Ciężar Nieważkości, gdzie o tej sprawie pisze. Faktem też jest, że mówi się, że Moskwa postanowiła w jakiś sposób, nazwijmy to umownie, zrekompensować Czechosłowacji to, że spacyfikowano praską wiosnę. I dlatego właśnie zgodzono się, żeby to Władimir Remek był obywatelem który jako pierwszy w interkosmosie w kosmos poleci. Wróćmy jednak do Sojuza 30, w którym znajdował się Mirosław Hermaszewski, Załogant oraz jego dowódca Piotr Klimuk. <coughs> Ludzie, którzy wystartowali z bajkonuru 27 czerwca 1978 roku i pozostali w kosmosie, w tym przez większość tego czasu na pokładzie bazy Salut 6, przez 7 dni, 22 godziny, 2 minuty i 59 sekund. Tyle Polacy przebywali w kosmosie. <śmiech> Napisano o tej misji, konkretnie Maciej Zębaty napisał o tej misji piosenkę, ballada o majorze Hermaszewskim. Zaczyna ona się od słów Po firmamencie niebieskim krąży major Hermaszewski. Poddano go ciężkiej próbie, dali mu kapuśniak w tubie. Polecam, ponieważ opisuję pewne inne incydenty, które miały miejsce w czasie tej misji. Polacy więcej w kosmos nie polecieli, ale nie kończy się na tym niezwykłość. Saluta 6. Mianowicie 19 czerwca 1981 roku do Przedniego węzła cumowniczego zadokował statek o desygnacie Kosmos 1267. Był to pojazd klasy TKS. Tak zwany transportny karabli snabrzenia. Ciężki, bardzo masywny, ale też mogący zabrać bardzo duży ładunek. Załogowy w założeniu pojazd kosmiczny planowany do baz klasy Aumas. Wysłano takie w kosmos w sumie cztery. Jeden w locie autonomicznym, trzy do stacji Salut. Żaden z nich nie był załogowy, a szkoda, bo była to ciekawa konstrukcja. Ale co było ważne w kosmosie 1267? Po jego zacumowaniu do stacji Salut 6 powstała pierwsza historii stacja wielomodułowa. Następne dwa pojazdy TKS, czyli Kosmos 1443 oraz Kosmos 1686, w szczególności ten ostatni, dokowały do kolejnej, ostatniej już stacji klasy Salut, czyli do Saluta 7. Kosmos 1686 był mocno przerobiony, zdjęto z niego Funkcjonalny w poprzednich modelach lądownik, przerobiono go na stację obserwacyjną, na punkt fotograficzny. Wyposażono zupełnie inaczej. I był on pierwszym z prawdziwego zdarzenia modułem takim dodatkowym bazy kosmicznej. Na konstrukcji TKS oparto zresztą budowę modułów stacji mir, Kwant, Kwant 2, krystał, spektr i priroda. Przepraszam, kwantanie, kwant był inny nam to pozwoliło zrobić, nam, ludziom, pozwoliło nam to stworzyć stały punkt do zamieszkania na orbicie. Moduł oparty na pierwotnym planie TKS-a, bardzo podobny do tego, jakie latały na mira i bardzo podobny do kosmosa 1686, znajduje się dzisiaj w składzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ale właśnie wtedy, w 1981 roku położono podwaliny pod budowę dużych wielomodułowych stacji, na których na stałe mogą przebywać załogi, na których na stałe mogą pracować ludzie. I została nam jeszcze jedna rzecz, drugi moment, w którym Amerykanie wyprzedzili Rosjan samoloty kosmiczne, kosmoloty nazywane wahadłowcami Space Transportation System i jego orbitery. Pierwszy lot miał odbyć się pod koniec lat 70. Planowano, że pierwszy amerykański wahadłowiec zadokuje do jedynej amerykańskiej stacji kosmicznej Skylab. Prace jednak opóźniły się i Skylab zdążył spaść, rozpaść się w atmosferze i uderzyć w jego szczątki, nie, nie sama cała stacja o Ziemię w Australii Zachodniej. A orbitery, konkretnie Kalambia, poleciały pierwszy raz w kosmos 12 kwietnia 1981 roku. 12 kwietnia w rocznicę lotu Gagarina. Lot ten pierwszy trwał dwa dni i na pokładzie Kalambi znajdowało się dwóch ludzi. John Young i Robert Krippen. Robert Krippen był drugim pilotem i był nowicjuszem poleciał pierwszy raz natomiast Young był starym wyjadaczem latał już dwukrotnie na Gemini dwukrotnie na Apollo poleciał na Calambii i poleciał potem jeszcze w jednej misji w STS-7 Calambia <coughs> służyła zacnie i długo aż do feralnej misji STS-107, <śmiech> uległa zniszczeniu w katastrofie 1 lutego 2003 roku, spędziwszy uprzednio w kosmosie 300 dni. Dobiega końca mój czas. Dobiega końca opowieść o tym, kto pierwszy coś zrobił w kosmosie. Polecam sięgnięcie do źródeł, polecam poczytanie, ponieważ jest wiele fascynujących faktów, które z racji na taką, a nie inną formę tej prelekcji musiałem pominąć. A jeżeli kogoś interesują ogólnie przygody w kosmosie, polecam moją książkę Zimne Światło Gwiazd, która wychodzi we wrześniu nakładem wydawnictwa X i która, a jeżeli przeczytacie zawarte w niej opowiadania, to myślę, że znajdziecie inspirację w tym, o czym dzisiaj mówiłem. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.